Przepraszam, czy zostałem może profesora? O, siema Szymas. Cześć. Ym, pan Dżery No cześć. Mandecki? Szymas, znowu nie wzięłeś leków? To was jest dwóch? Oj, widać, że terapia w Alpach nic nie dała. Yy. Ta muzyczna zresztą też zawiodła. Słabo. Ale przepraszam, y, co z sekcją? Z czym? Sekcja. Gdzie jest nasz obiekt badań? Komiks? No tutaj. Yy. To co, zaczynamy? Nie mam całego wieczora. Jo, zaczynamy. Ale, ale komiks? Nie rozumiem. Komiks? Szybast. No dobra. Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Jest, Jest sobota, ósmy kwietnia, dwa Słuchacie właśnie 128 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas i jego gość, czy znaczy jego goście Jerry i Mando. Witam was serdecznie. Witamy. Witam ciebie Szymas i witam wszystkich słuchaczy. Bardzo miło mi tutaj znowu być. Dzisiaj na antenie chcielibyśmy przeprowadzić sektor pewnego komiksu, a mianowicie pierwszego tomu, pierwszego wydania zbiorczego Hrabstwa Harrow z tytułem Niezliczone Duchy, który to komiks ukazał się na polskim rynku za sprawą wydawnictwa Mucha Comics. I może nim przejdziemy do treści i detali, powiedzcie mi, czy wy w ogóle słyszeliście o tym komiksie jakoś wcześniej, czy czekaliście na jego premierę, czy może sięgnęliście do niego jakoś przypadkiem, jak to z wami było? No ja właśnie wcześniej nie słyszałem nic o tym komiksie, ale ja też średnio śledzę newsy horrorowe. Wiedziałem, że w Polsce coś takiego się ukaże, ale to też przypadkiem zupełnie mi gdzieś tam Facebook wyrzucił te informacje, bo to zaraz było przed Festiwalem Komiksu i Gier w Łodzi. Ja to sobie wpisałem tak, że w sumie jak już tam będę, wiedziałem, że będzie autor rysunków, to może nabędę. Szczególnie, że jak zobaczyłem próbki rysunków, to strasznie mi się one spodobały. I tak naprawdę kupiłem ten komiks w zasadzie przypadkowo, bo nie dostałem żadnych innych autografów i w ostatniej chwili pobiegłem, dowiedziałem się, że tam na piętrze yy, rysownik rozdaje, podpisuje. W ostatniej chwili dosłownie kupiłem ten komiks. I, no I tak naprawdę dopiero... Od momentu jak go przeczytałem, jak już nabyłem, to dopiero się dowiedziałem, że kurczę ta seria chyba jest czymś dość znanym i czymś dość głośnym, bo od tej pory i w, często gdzieś tam w filmach jak oglądam to przewija mi się, że gdzieś tam w tle ten komiks leży, jeżeli bohaterowie są w sklepach komiksowych i też już widzimy, że Mucha dalej zapowiada i dalej będzie to ciągnąć, no i zresztą sam komiks, ja z góry mogę powiedzieć, że dla mnie rzecz kapitalna po prostu. Mhm, Także a... jestem zachwycony, że to kupiłem, mimo że kupiłem to naprawdę zupełnie, zupełnie przypadkiem. Okej, okay. a jak to było z tobą, Jugger? Ja się dowiedziałem na etapie zapowiedzi muchy gdzieś tam mi też to wpadło w radar i jako, że tych komiksów horrorowych w sumie u nas się jakoś bardzo dużo nie wydaje, no to zainteresowało mnie to jakoś. Trochę mnie nie przekonywało na początku to, że to jest znowu dosyć długa seria, bo ja nie wiem, czy to jest 6-7 albumów chyba, czy mo mogę się mylić tutaj, bo już teraz nie pamiętam, sprawdzałem tu wtedy jak ten komiks wychodził, teraz już mi trochę z głowy ta wiadomość uleciała, no a ja mam obawy przed takimi długimi seriami, ale no jak się pojawił ten pierwszy album, to ja sporo gdzieś tam widziałem recenzji pozytywnych, głównie skupiających się na rysunkach i Gdzieś tam ten komiks też mnie zainteresował z tego punktu widzenia, bo, no bo te rysunki są pewnym nowym, można powiedzieć, jeżeli chodzi o komiks, szczególnie komiks taki horrorowy, który u nas się wydaje, no bo one są trochę nietypowe jak na gatunek, na konwencję, którą ilustrują. No i tak po tych pozytywnych opiniach stwierdziłem, a co tam, pierwsze to wydanie zbiorcze drogie nie jest, w sumie sprawdzimy. No i też uważam, że to był bardzo dobry wybór. Niestety dość cienki ten pierwszy tom jest, mm -hmm. nie? No bo to tylko Tak, 4 no zeszyty. zeszyty tylko, to jest nie? cieniutki tomik. Fakt, że dopakowany dodatkami. Tak. Yy, niby tylko cztery zeszyty, ale w sumie 136 stron. I takie cienkie to wydanie się nie wydaje. Chociaż do tego jeszcze wrócimy. I cena okładkowa to 55 zł to w tym miejscu zaznaczę. Więc też w sumie nie taka szczególnie wysoka. A ze mną to było tak, że śledziliśmy już, znaczy ja śledzę z wami w sumie tak od roku jakiegoś wszystkie zapowiedzi komiksowe w Polsce i też zobaczyłem, o, komiks, horror, może coś ciekawego. Wcześniej jakoś ten tytuł mi umykał. Nie miałem żadnych newsów z zagranicy, niczego takiego. Tylko, że wtedy też wychodził Outcast. Ja się trochę bardziej na Outcast napaliłem, a potem, gdy dostałem te wszystkie negatywne recenzje Outcastu, to stwierdziłem, dobra, to jednak wejdę w hrabstwo i przy tych moich wielkich zimowych zakupach właśnie, nie no, zimowych i przy tych moich wielkich zimowych zakupach właśnie pominąłem Outcast ostatnio a Hrabstwo zakupiłem no i też nie żałuję już teraz na wstępie powiem i skoro tak już zaczęliśmy od tej wielkości, ilości stron, rysunków etc. to właśnie jak oceniać to polskie wydanie? No ja oceniam je wysoko, no, to jest można powiedzieć taki Dobry czy bardzo dobry standard wydawania komiksów, twarda oprawa, tak jak wspomnieliście, komiks mimo, że tylko cztery zeszyty to upakowany dodatkami, no wygląda to bardzo ładnie, czyta się bardzo dobrze. Dokładnie tak jak mówi Jerry, tu nie ma co potwierdzać, bardzo dobre wydanie, sztywna oprawa i mimo, że ja potwierdziłem, że on jest dość cienki, to według mnie i tak warto wydać tę kasę za te cztery zeszyty. Nie wiem jak będą wydawane kolejne tomy, czy to też jest tak mała objętość, ale dla mnie to była naprawdę uczta, uczta wyborna, także... Wolę wydać te 50 czy 40 złotych na taki komiks niż, niż na wiele, wiele innych, które mam na półce i na które wyrzucam pieniądze, z, zamiast właśnie zainteresować się takimi tytułami jak, jak Hrabstwo Harrow. Mm -hmm. To jest słówko o tych dodatkach, oprócz takich tradycyjnych rzeczy w stylu, nie wiem, jakichś tam alternatywnych okładek, grafik innych twórców. Mamy też sporo szkiców koncepcyjnych i do tego komentarz też autorów, dzięki czemu te dodatki tak całkiem przyjemnie się przegląda. Tego tekstem ogólnie w sumie szczególnie dużo nie ma, ale są to dodatki, które warto sobie tam w wolnej chwili przejrzeć już po lekturze. No to jest bardzo fajne w tym komiksie, bo... Tak jak powiedział Jerry, jego główną siłą jest strona wizualna i, i właśnie te dodatki tutaj naprawdę są bardzo dużym plusem. Mamy właśnie dużo o tym, jak to powstawało i to super, bo, bo tak jak powiedział Jerry, to jest naprawdę siła tego komiksu. Tak, bo my chyba też nie sprecyzowaliśmy tego, ale ten komiks był kolorowany akwarelami. I tutaj też mamy właśnie w dodatkach, nie pamiętam cię dokładnie, taki komentarz, że to było o tyle... No istotne, że jeżeli ktoś tutaj by źle nałożył farby, no to już tak musiało zostać, tak? no bo nikt by tego zupełnie od nowa nie robił potem. No tutaj no w sumie jak mówimy o tych dodatkach jeszcze chwilę, to to jest chyba najciekawszy element tych, tychże, bo tutaj mamy takie dwie czy trzy strony poświęcone tylko i wyłącznie dobieraniu kolorów i na przykład temu, jak tutaj twórca rysunków komponował sobie tą paletę barw, żeby osiągnąć zamierzony przez niego efekt, no i to jest... Bardzo fajna rzecz, no bo to, to daje trochę tego wglądu w to też ile pracy było włożone w ten komiks i że to, to, to, to że ta historia jest tak fantastycznie zilustrowana, no to, to co za tym dokładnie stoi. Mm -hmm. I znowu tak enigmatycznie mówimy o twórcach. Za scenariusz odpowiada Kalen Ban, który może być wam znany jako autor no, komiksów dla DC, dla Marvela, Magneto, Deadpool zabija uniwersum Marvela, Deadpool zabija Deadpoola, Sinestro i tam kilka innych komiksów stworzył, a rysownikiem, kolorystą jest Tyler Kruk, który między innymi BPRD też kolorował i kilka innych serii, ale niestety aż tak dobrze w komiksach nie siedzę, by to teraz wam przybliżać. I może już przejdźmy do samej treści. Tutaj wam przytoczę opis z tyłu okładki, bo wyjątkowo jak zazwyczaj narzekam na te wszystkie opisy dystrybutorów, wydawców, tak tutaj mi się w miarę podoba. Witajcie w hrabstwie Harrow. Młoda Emi zawsze wiedziała, że las otaczający jej dom jest pełen dziwnych istot. Niezliczonych widm, duchów i zbłąkanych dusz dawnych mieszkańców hrabstwa Harrow. Jednak w przededniu swoich 18 urodzin dziewczyna dowiedziała się, że jest połączona z tymi stworami w sposób przekraczający jej najśmielsze wyobrażenia. I właśnie Hrabstwo Harrow jest opowieścią o Emmy. Akcja rozgrywa się w Bliżej niesprecyzowanym czasie na jakiejś prowincji w Ameryce Północnej, to jest chyba XIX wiek, tak to wygląda troszkę. Początek XX Ej, chyba, tak, tak to się Tak prezentuje. myślisz? No tak, tak mi się wydaje też tam możliwe, po końcówce Możliwe. No, przełom z Zaczyna się od sceny, która jest, ma miejsce 18 lat wcześniej, nie? Od linczu na czarownicy, na wiedźmie. Czyli to może być jeszcze XIX wiek. A w ten sposób, no w każdym razie załóżmy, nie wiem, przełom wieków mniej więcej. Istotne jest to, że akcja rozgrywa się na tej prowincji, a więc z dala od cywilizacji, raczej na takim pustkowiu otoczonym przez lasy, gdzie znajduje się farma, tam kilka innych okolicznych, gdzieś tam dalej może jakieś miasteczko, mamy już kolej w okolicy. Ale jest to taki teren no raczej bliższy naturze niż właśnie, nie wiem, wielkim miastom, współczesnym metropoliom. I główną bohaterką jest nasza Emmy, Wokół niej rozgrywają się różne dziwne wydarzenia. Trzon opowieść jest do bólu sztampowy na pierwszy rzut oka, bo wygląda to tak, że te 18 lat temu, o których Mando wspomniał, mieszkańcy hrabstwa Harrow dokonali pewnego czynu. Pewnego złego czynu, i teraz przed czas na poniesienie konsekwencji tamtych działań. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, gdyż ostatecznie, przynajmniej w moim odczuciu, tutaj pojawia się sporo takich intrygujących elementów, które dobrze rokują w kontekście kolejnych tomów komiksu. I wy powiedzieliście już na wstępie, że jesteście zachwyceni, tak? No tak powiedzieliśmy. Potwierdzamy. Tak, potwierdzały. No i właśnie ja mam mały problem z tym komiksem. Chodzi o to, że Czytało mi się go przyjemniej w ogóle, ale to dla mnie bardziej wprowadzenie do ciekawego świata, taka zajawka niż pełnoprawne dzieło. To znaczy ten komiks jako ten pojedynczy tom moim zdaniem już taki super nie jest. Jako wprowadzenie, okej, okay, bo tutaj wszystko dzieje się bardzo szybko. Właśnie mamy, ten, mamy cztery zeszyty. Już w pierwszym zeszycie można się domyśleć, jaki sekret skrywa Emi. Już mamy pewne wskazówki z tym związane. W drugim nasze przypuszczenia się potwierdzają. Autorzy rzucają nam troszkę detali dotyczących funkcjonowania tego świata przedstawionego, naszej wioski. To samo dzieje się w sumie w trzecim i czwartym zaszycie. Mamy ekspozycję połączoną z takim dość dużym, szeroko zakrojonym foreshadowingiem przyszłych zdarzeń. Mamy wiele zapowiedzi, różnych wątków, które prawdopodobnie pojawią się w kolejnych tomach. No to się już na super, ale w pewnym momencie ten komik się urywa. Ja mam po prostu w głowie jakieś tysiące pytań dotyczących tych wszystkich bohaterów, tej przeszłości, tych konsekwencji tego wszystkiego, tej mitologii, bo ten świat ma swoją taką mitologię. To nie jest tak, że mam tutaj jakieś jedno proste wytłumaczenie, jakiś jeden taki główny wątek, który da się opisać jednym zdaniem. Nie, tutaj to wszystko jest stosunkowo zawiłe i no to jest taki trochę pierwszy odcinek serialu podobał mi się, chcę oglądać dalej, ale właśnie jako autonomiczne dzieło troszkę się zawiodłem? Znaczy po pierwsze to ja nie rozumiem czemu w ogóle traktujesz ten tom jako autonomiczne dzieło, jeżeli tak jak powiedzieliśmy sobie na wstępie, no to jest pierwszy tom większej całości, no to jest odcinek serialu to po pierwsze, po drugie, nawet jeżeli już byś chciał to traktować jako autonomiczne dzieło, to wydaje mi się, że tak jak słusznie w sumie zauważyłeś, że to jest w sumie historia dosyć Prosta, w takim, w takiej swojej osi fabularnej. Ten szkielet cały. Tak, nie? ten ten szkielet to, to jest coś, co widzieliśmy wielokrotnie, ale patrząc na to, jak ta historia jest poprowadzona, to wydaje mi się, że to jest ładnie zamknięte w obrębie tego pierwszego tomu. Tak na dobrą sprawę, jeżeli można się czegoś czepiać z, z takiego punktu widzenia, o którym ty mówisz, to jest samo to takie zakończenie, które nam daje duże otwarcie na przyszłość, tak na dobrą na sprawę. Na przykład mamy ciężki no, no, na koniec, no, no, tak no, już no, jak, tak, jak o no, ale, ale. ale tak na dobrą sprawę z punktu widzenia tej opowieści Amy, no to można powiedzieć, że ta, ten pierwszy odcinek jest spuentowany całkiem nieźle, że mamy tą historię domkniętą i oczywiście mamy dużo pytań, które kłębią nam się w głowie, no bo tutaj twórcy nam bardzo dużo rzeczy porozrzucali po całym tym tomie, ale w mojej ocenie to jest to jest jak najbardziej okej, okay. jeżeli ktoś chciałby sobie przeczytać tylko taką no, całkiem przyjemną, sprawną opowieść z dreszczykiem, to to myślę, że ten pierwszy tom może spokojnie też przeczytać. Mówię, gdzieś tam te, ten Clevenger na koniec, który wprowadza do kolejnego tomu, może go zaboleć, czy, czy ją zaboleć, ale to to naprawdę nie jest wada w według mnie. W zasadzie mógłbym dokładnie powiedzieć to samo, co Szymas, tylko że nie w kontekście jakiegoś zawodu czy minusa, a ja po prostu na to nie patrzałem, jak na autonomiczny twór. Cieszyłem się tak naprawdę każdą stroną, cieszyłem się tym komiksem i w zasadzie zamykając go, to mam tak ochotę na kolejne tomy, że nie mogę się doczekać, aż, aż Mucha wyda kolejne tomy. I dla mnie to same plusy tutaj. Fabularnie faktycznie w tym pierwszym tomie ta cała oś jest prosta i, i, i może niewiele się... Mm, w samym tomie powiedzmy mamy więcej rzuconych tropów niż w całej głównej akcji, ale mamy też mnóstwo patentów fajnych. Po, to znaczy po pierwsze sam los tej głównej bohaterki to, że ona podejmuje jakąś decyzję, ona gdzieś tam chce kierować tym swoim losem w ten czy inny sposób. Kolejna rzecz to właśnie... Fajne zagrania, których ja chyba nie widziałem, jak choćby motyw z tą, z tą skórą, którą widzimy na okładce. Dla mnie to była świetna rzecz i do tego świetnie zilustrowana, no ale do ilustracji to za chwilę, bo tutaj będziemy się dłużej rozpływać. Tak, tak, tak. Ale motyw skóry i chłopca obdartego ze skóry kapitalna rzecz. Znaczy, ja może jeszcze zaznaczę o co chodzi z mojego punktu widzenia, bo powiedziałem, że to był lekki zawód, ale wy na przykład Jerry sam powiedział, wiedzieliście, że to jest historia, na którą składa się wiele, wiele tomów. Ja początkowo nie miałem bladego pojęcia, jak ten komiks powstawał, czy z góry był zaplanowany na, nie wiem, właśnie 30-40 zeszytów, czy może, nie wiem, to było coś a la Witches, że raczej była jedna całość i ewentualnie potem będzie kontynuacja do tej całości. Dlatego i po prostu pewnego wieczora usiadłem do komiksu i pochłonąłem go w jakimś bardzo, bardzo krótkim czasie, naprawdę, aż sam się zdziwiłem, to wiecie, no poczułem taki zawód po prostu na zasadzie, kurczę, mam tutaj właśnie taki wątek, taki wątek, taki wątek, tutaj taką postać, tutaj taką istotę dziwną i chciałbym wiedzieć więcej na ten temat, a tu się wszystko urywa i zostałem je z tymi pytaniami, ale no, wiemy już, że w tym roku pojawią się tomy 2 i 3, przynajmniej tak wynika z zapowiedzi Muchy, więc miejmy nadzieję, że właśnie całość dostaniemy stosunkowo szybko za te 2-3 lata. No ale ja też trochę rozumiem ciebie, bo bo też często się patrzy właśnie na piloty, czy na pierwsze tomy, czy sprawdzają się jako autonomiczny twórczy, czy w razie gdyby czytelnik kupił tylko ten pierwszy i nie chciał czytać dalej, to czy mimo wszystko dostanie fajną historię i będzie się cieszył, że wydał te pieniądze, czy nie, czy będzie zły, że wydał, a nie dostał tak naprawdę, dostał jakiś tam zalążek, no, czegoś większego, nie, tak też się często patrzy na serię, ja, ja pod tym kątem patrzę, nie. Tak czy pilot cię kupi, czy nie. No i tutaj właśnie ta historia ma dużo smaczków, ale te smaczki są nierozwinięte zupełnie. Ale no miejmy nadzieję, że właśnie w kolejnych tomach to wszystko powróci. I mówimy o tym komiksie jako horrorze. tak? No i jak oceniacie właśnie ten aspekt grozotwórczy? Czy czuliście draszczyk emocji, czy nie? Czy właśnie ta, te wizualia... Pasują do chorego, czy niekoniecznie? Moi, jak dla mnie rewelacyjnie, tylko że właśnie bardziej pod kątem wizualnym, bo ten komiks naprawdę jest według mnie ucztą dla oczu. Po pierwsze paleta barw i, i to, w jaki sposób on został pokolorowany, to o czym mówiliście, to jest po prostu coś, co mnie kupiło. Ja ten komiks kupiłem głównie dlatego, że właśnie zobaczyłem przykładowe rysunki w internecie i te kolory, one są takie bardziej zgniłe, takie bardziej utrzymane w takiej zielone, zginiło zielonej, zgniło-zielonej, zgniło-niebieskiej tonacji, ale co jakiś czas gdzieś tam rzucają nam jakiś ostry właśnie ogień, jakieś liście jesienne, krew, krwawy odcisk dłoni albo właśnie tego chłopca obdartego ze skóry. nie. Słam? Tak, mięśnie. No, albo, albo jakieś zmutowane zwierzęta, czy płonące duchy, które całkowicie odróżniają się od tego, co prezentuje cały komiks. I, i to, to, jak został pokolorowany, jak wygląda las w tym komiksie, jak wygląda dom z, z, tym, z tym takim roz, rozciętym drzewem, na którym powieszono tę wiedźmę, to drzewo gdzieś tam góruje na wzgórzu obok tego domu, to, to robi kapitalne wrażenie. To jak wygląda ten las, to jak wygląda takie rozmazanie tego wszystkiego, bo tutaj tak fajnie się rozpływa, tak jak właśnie farby mogą się rozpływać. Jest taki motyw, gdy główna bohaterka traci przytomność. To po prostu taki drobny szczegół, ale mnie się tak to cholernie podobało, jak strona kończy się czarnym kadrem, a następna zaczyna malutkim czarnym, ale ten czarny nie jest taki zamknięty w prostokącie, tylko farba się rozpływa na białą ramkę i to wygląda rewelacyjnie. Do tego ten komiks, pomimo, że jest pokolorowany farbami, to on jest i pomimo, że te postacie są tak naprawdę takie dość proste, to ten komiks jest cholernie szczegółowy. Tutaj sceny, gdzie ona, nie wiem, przedziera się przez gąszcz tych krzewów. One, naprawdę, tło jest bardzo szczegółowe w tym momencie. Każda, każda strona rozpoczynająca kolejny zaszyt. To jest dwustronnicowy wielki rysunek, bardzo szczegółowy, na który jeszcze dodatkowo jest świetnie nałożone, nałożony tytuł. Każdy zeszyt no to jest rewelacja. No Każdy zeszyt jest rewelacja. zaczyna się od tytułu jakoś wpasowanego w rysunek. To jest albo tytuł ułożony z chmur, albo napis na nagrobku, albo e, z gałęzi drzewa ułoż, ułożone, albo chyba jeden z fajniejszych spatyków z, z liści, węży, kamieni i tak dalej rozsypanych na leśnej ścieżce. Pod tym kątem ten komiks wygląda rewelacyjnie, ale właśnie to też robi robi klimat horrorowy, robi gigantyczny klimat horrorowy moim zdaniem. No i to, co moim zdaniem też tutaj się udało i sprawdziło, to jest to, że ten komiks nie działałby tak dobrze jako horror, gdyby nie to, że to jest fajnie rozegrane w moim odczuciu na takich kontrastach, bo jak się spojrzy na pierwszy rzut oka na ten komiks, to te postaci i niektóre elementy, one wyglądają jak w takiej trochę staroświec... staroświeckiej kreskówce, w takim staroświeckim filmie animowanym. Te postaci są takie trochę zaokrąglone, takie przyjazne się wydają, nawet, nawet te, które potencjalnie mają budzić zagrożenie i z jednej strony to, to trochę usypia naszą czujność, a z drugiej strony jak powoduje, że jak już się pojawiają jakieś elementy grozy, no to one naprawdę potrafią czytelnikiem tutaj nieźle potrząsnąć, tym bardziej, że twórcy no jak już serwują nam jakąś mocną scenę, to naprawdę tu jest parę takich sekwencji takich kadrów, które naprawdę, naprawdę robią duże wrażenie i to pod kątem i tego, że są krwawe i że są klimatyczne i że są mocne, to tutaj działa bardzo, bardzo dobrze, bo, bo naprawdę ja się dałem w paru momentach zaskoczyć, że nie, nie, nie spodziewałem się, że tutaj dostaniemy aż tak mocne sceny, a chociażby to, o czym Mando wspomniałeś, no mamy jako jedną z głównych postaci, no postać chłopca obdartego ze skóry i, i jego skórę, która funkcjonuje też można powiedzieć na równych prawach, jak ten taki złożony z mięśni chłopiec. No i to no, no samo to, to po prostu już jest taki wiecie, body horror najwyższej próby można powiedzieć, a tutaj takich elementów różnego rodzaju jest dużo i to też jest fajnie zrobione, dlatego, że tutaj tych elementów jest dużo, z, mam wrażenie, z różnych klimatów, że mamy trochę tego horroru cielesnego w postaci tego chłopca, czy nawet chociażby w postaci tego drzewa, które, które przywodzi na myśl po prostu jakieś takie rozdarte ciało też, no przedziwacznie to wygląda momentami i przerażająco, mamy ten taki horror bardziej oparty na atmosferze, gdzie, gdzie mamy ten las taki bardziej klimatyczny, gdzie mamy te duchy też takim bardziej klasycznym trybie zaserwowane, no i mamy różnego rodzaju takie dodatkowe fajne smaczki, gdzieś tam z, niektóre sceny z tą Wiedźmą, jak tam narodziny, o, że tak enigmatycznie no, te, powiem. No te całe retrospekcje, ta I, cała i tak, historia Wiedźmy, tak, tak, No te, te, także jakieś tam te postaci z lasu, no to, to robi naprawdę duże, duże wrażenie na czytelniku. Mhm, mm właśnie ten dziki, pierwotny las i to, co go zamieszkuje, ten genialny design tego czegoś, co mieszka w lesie, to też zrobiło na mnie przeogromne wrażenie i to wszystko, co wymieniliście. Przy czym to nie jest tak, że ten komiks jest taki stricte horrorowy, że mamy się cały czas bać, bo on czasem jest fantastyczny, czasem baśniowy, czasem taki mityczny, a czasami jest jednoznacznie przerażający, to się wszystko ze sobą fajnie miesza. I tak cały czas mówimy o tych wizualiach, no i powtórzmy, kolory nie są nakładane komputerowo, tylko ręcznie, akwarelami i początkowo jeszcze, bo tutaj ta akcja szybko zaczyna się rozwijać, tak? tam w pierwszym zeszcie jeszcze widzimy takie spokojne, wiejskie życie, wiecie, wsi spokojna, wsi wesoła, przy czym no to nie jest jakaś tam bogata, taka sielska, totalnie wioska, ale jednak wszystko wygląda tak w miarę przyjaźnie, a potem właśnie pojawia się ten brud, ten mrok, te wszystkie tajemnice z przeszłości i to drugie zaczyna przeważać bardzo mocno. I tak jak wspomniałeś, rzeczywiście przywodzi na myśl troszkę jakieś dawne, może nie komiksy, ale ilustracje do książek, takich nie sprzed, nie wiem, pięciu, dziesięciu, ale sprzed 20 trzydziestu, 50 lat. No i Super to wypada i jeszcze warto zaznaczyć, że świetnie są oddane emocje, poza tymi wszystkimi detalami tła, bo nawet na tych mniej szczegółowych kadrach bardzo przyłożył się nasz rysownik do min i gestów. Są oddane naprawdę z dużą dbałością o detale i właśnie nawet jeżeli kadr jest niewielki albo znowu kadr jest ogromny, mamy ilustrację na dwie strony, ale bohaterka gdzieś w tle, daleko biegnie, to i tak po jej fizjonomii, po tym jakie jej ciało jest złożone, czy w jakimś tam, wiecie, tym malutkim owalu twarzy doskonale widzimy, czy nie wiem, czy jest teraz właśnie przerażona, czy zdeterminowana, co i jak. Do tego w ogóle Emmy jest ciekawą postacią, bo z jednej strony ona jest tutaj właśnie tą aktywną bohaterką, ale przy tym jest taką, nie wiem, nawet z wyglądu nietypową dziewczyną, nie? Bo nie jest taką właśnie śliczną dziewuszką, nie jest też, nie wiem, jakąś chłopczycą. Nie wiem, jak to opisać, ale ma bardzo ciekawy też design jej postać. I w ogóle wszyscy ludzie tutaj nie są jakoś piękni, czy w drugą stronę nie są jak mieszkańcy Dolnego Śląska w porze roku, tylko <grym> wyglądają jak po prostu ludzie zmęczeni pracą, życiem, żyjący właśnie na tej prowincji. I to dodaje autentyczności całości. My się tutaj możemy już tylko zgodzić, tak naprawdę powiedzieliśmy wszystko o tym yy, komiksie. Mm -hmm. To teraz jeszcze macie jakieś oczekiwania właśnie względem przyszłości. No, takie... myślę, że spotkamy się tutaj, by porozmawiać o drugim i trzecim tomie? Na chwilę obecną wydaje mi się, że nie Bo tak jak powiedzieliśmy, podkreślaliśmy to kilka razy Za ten komiks 90% klimatu w tym komiksie robi kolorystyka I sposób nakładania kolorów A to się będzie powtarzać No i bez sensu w zasadzie spotykać się I wydaje mi się, że przy kolejnych tomach będziemy zachwycać się tym samym Aczkolwiek, tak jak powiedzieliśmy Ten pierwszy tom daje dużo tropów i dużo... I, i robi duży wstęp pod przyszłe wydarzenia i tak naprawdę, no, mam nadzieję, że tak będzie następne tomy mogą go szalenie mocno rozwinąć mogą pójść jeszcze w, w zaskakujących kierunkach których na chwilę obecną nie, nie przewidujemy także bardzo możliwe, że, że dojdzie do tego że spotkamy się przy kolejnych tomach aczkolwiek już wtedy pewnie będą to podcasty bardziej spoilerowe mm -hmm. nic dodać, nic ująć no bo te, ja się zgadzam w pełni, że tutaj największą robotę robią rysunki, chociaż też ja bym tej fabuły tak zupełnie nie bagatelizował ja też nie bo skreślam, ona jest fajna, bo te, nie? Rysunki, te rysunki robią klimat w, w połączeniu z tą historią. No, gdyby tu pojawiła się inna historia, to te rysunki by tak nie grały, nie? Nie, to tak, ja, ja, cię rozumiem, tylko tak chciałem, żeby mhm. to tak na koniec nie zabrzmiało, no, że tak po prostu, tak, tak, tak, tak że, że my po prostu tak się skupiliśmy na tej warstwie wizualnej, a, a że fabularnie to, to jest coś niefajnego. To jest no do, dobre otwarcie, no zobaczymy. Ja tak naprawdę do końca nie mam wyobrażenia, w jakim kierunku to w tej chwili może pójść, tym bardziej, że o ile wspomniałem, że ten pierwszy tom z jednej strony domyka nam pewien rozdział w historii Emmy i to jest ok, natomiast dostajemy później dwie strony takie dodatkowe, które... Wprowadzają nam po prostu otwarcie na jakiś wielki świat i to jest coś, co ja nie wiem jak tak naprawdę odczytywać i w jakim kierunku to może być rozwinięte w kolejnych tomach, także no ja jestem bardzo ciekaw i też wyczekuję z utęsknieniem na kolejne tomy. To znaczy w końcówce mamy w sumie kilka takich cliffhangerów, bo wiemy, że istota z lasu czegoś chce. Wiemy, do czego służy chłopiec bez skóry. Pojawia się też ta nowa postać, która też jest wspomniana w zajawce tomu drugiego, na sam koniec tego wydania polskiego tomu pierwszego. Więc myślę, że jest na co czekać także od strony fabularnej i ja bardzo chętnie dowiem się więcej na temat tego świata przedstawionego i bohaterów. Ale dzisiaj rzeczywiście nie będziemy już przedłużać. Wyszedł nam wyjątkowo taki podcast w punkt. Nie za długi, nie za krótki. Więc dziękuję ci serdecznie. Prof... Więc dziękuję wam serdecznie. Mando, Jerry, dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo. A wam kochani, tradycyjnie już będę życzył. Udanego weekendu, klimatycznego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny na dom Dobra, Szymas, To my lecimy. Ale panie profesorze, tak już śmiesz, śmiesz. Mam no ale To na razie. No, trzymajcie się. Pa. E. Profesor też mi nie pomógł. Ale może pomoże? Zajączek. Zajączek. Wielkanocny. Rzeczywiście, coś niedobrze z nim. Kiepściutko, kiepściutko. No, totalnie. I lecimy. Świetny plan. Raz, raz, raz. No bo ja nagrywają? Tak. No bo ja w poprzednim odcinku jadę pociągiem i bedło ja jedzie wiem, do Busa na się, że, że to dłuższa historia, domyślam się. Tak. Zaczęła się w tym tygodniu i będzie się ciągnęła przez nie wiem 5 tygodni. Zobaczymy. Jest sobota, nie wiem którego, nie wiem którego. słuchacie nie wiem którego. Który to komiks ukazał się na polskim rynku za sprawą wydawnictwa Mucha Comics? No i tu się plan skończył. A, a pytaliśmy, czy masz plan? Czy wiesz co mówić? czy no wiesz to robić? A jeszcze, bo tak przerwałem, a u Ciebie, Szymas, jak to było? Subtelnie, Subway po prostu, że aż mnie przejechało. To właśnie jak ocenia się to polskie wydanie? Halo? No, ja no. nie wiem, czy ktoś coś mówił. To ja, ja powtórzę, bo mówiłem. Słyszy, słyszycie mnie, mam nadzieję. No, właśnie tak mi się wydawało, że ciebie gdzieś lekko słyszę, dlatego nic nie mówiłem. Dobra, powtórz. No, ja tu więcej nie dodam, nie? Ale to nie wiem, potwierdzisz, zaprzeczysz? No, w sensie, że. No, dokładnie tak jak mówisz, Szymas, No tutaj nie ma co potwierdzać ani zaprzeczać. Jerry. No dokładnie tak jak mówi Jerry, tu nie ma co potwierdzać. Bardzo dobre wydanie, sztywna oprawa. No, ja powiedziałem wszystko. <śmiech> To dodaje autentyczności całości. Tak, powiedzieliśmy wszystko. Właśnie on, jak coś mówi, to go widać, że mówi, ale go przez chwilę nie słychać. Jagger, bo my Cię nie słyszymy, jakby są. Powiedzieliśmy wszystko. Teraz mnie słyszycie? Tak. Jacky, nie słyszycie? Powiedział, że powiedzieliśmy <gry> wszystko. Mando, nie słyszę ciebie też. No to coś u ciebie, nie tak. <głos> Tego nie będziemy już powtarzać przy kolejnych tomach Ale mnie bardzo ciekawi co będzie Czy to mówisz do mnie czy do podcastu? Nie wiem w zasadzie A wam kochani tradycyjnie już będę życzył Nie wyłączajcie No mówiłeś żeby nie wyłączać to co? A po prostu wy się ze mną żegnacie, uh -huh. nie? a ja cały czas myślę, że jesteście, coś mi się tam rypie w głowie uh -huh. i na koniec tam, nie musicie dosłownie, nie? że kiepsko z nim, no słabo uh -huh. to wygląda nie najlepiej bla bla bla. Rzeczywiście coś niedobrze z nim, kiepściutko, kiepściutko. No, totalnie. <śladowuję> <śladowuję> się przejął jak zwykle. <śladowuję> Empatia po prostu się wylała z niego. No dobrze, no dobrze. Podpocz. Podświadomie ci kwestie dobrałem pod charakter. No patrz. Dobra. Hmm.